Ona jak krystal, no bo przezroczysta Miłość moja, ey. miłość jest do ciebie czysta Czytam z twoich oczu więcej niż na listach Chcę żyć z tobą tak, jakby czas dla nas nie istniał Ona jak krystal, no bo przezroczysta Miłość moja, ey. Miłość jest do ciebie czysta, czytam z twoich oczu więcej niż na listach Chcę żyć z tobą tak, jakby czas dla nas nie istniał Oni kojarzą mnie z nazwiska, no bo inaczej nie mogą Życie na półwiska, no bo nie mam siły już być sobą Wszystkie te złe myśli, wszystkie te problemy znów mnie gonią Ja wyprzedzam jedno słowo, nigdy nie dam się demonom Ziomo ludzie trochę tak jak z zomo, no bo wolą, żebyś milczał Kiedy wychodzisz przed szereg ci powiedzą, że to lifa teby zaistniał. tak jak marker permanentnie, żebyś żeby Właściwie ten zosiem jak niezwykły numerek, gotuję te nutki, może być deserek. Nie brałem nic zluwki, a zielone serce wersami buduje te trasy gierek. Kocham tym nawet jak nie dusi, bo czasem nie mogę wypłyć wersów dusi. Ale zaraz podam nogi, głowę na winy, nawet jak mi wydną te strony głosowe, ej.